To są informacje Polskiego Radia 24. BBN bez szefa. Sławomir Cęckiewicz rezygnuje, wydał oświadczenie. A tak niedźwiedzia na Podkarpaciu. Nie żyje kobieta na miejscu. Pracują służby. Powiemy też, jak Anglia świętuje dzień swojego patrona, świętego Jerzego. Minęła trzynasta. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek pilna informacja. Sławomir Cenckiewicz rezygnuje z szefowania Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Jak zaznaczył w wydanym oświadczeniu, decyzja zapadła w związku z, tu cytat, bezprawnymi działaniami rządu Donalda Tuska. Przypomnijmy, Cenckiewicz miał odebrany dostęp do informacji niejawnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzję Kancelarii Premiera w tej sprawie uchylił, ale ta złożyła skargi. Decyzję tydzień temu podtrzymał jednak Naczelny Sąd Administracyjny. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych informacjach. Coraz więcej poszkodowanych i brak nadziei na odzyskanie pieniędzy. Do prokuratury zgłaszają się kolejni poszkodowani w aferze Zonda Krypto. Nie mogą zalogować się do swoich kont, ani wypłacić pieniędzy. Zarząd spółki podał się do dymisji, a prezes jest nieuchwytny. Pokrzywdzonych z dnia na dzień przybywa, potwierdza Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach.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 Miałem tam około 10 tysięcy złotych kryptowalutach. No niestety nie da się wypłacić tych środków, oczekuję już wiele dni. W pewnym sensie pogodziłem się już z tym, że będzie problem z odzyskaniem tych środków. Prokuratura zapowiada uruchomienie specjalnej strony internetowej. Ma ona ułatwić poszkodowanym w aferze zgłoszenie swojej sprawy. Jest też ruch rządu, który zapowiada trzecie podejście do uchwalenia przepisów o kryptowalutach. Dwie wcześniejsze ustawy spotkały się z wetem prezydenta Karola Nawrockiego. Teraz dramatyczne doniesienia z Podkarpacia. W ataku niedźwiedzia zginęła 58-letnia kobieta. Do tragedii doszło w miejscowości Płonna w powiecie sanockim. Na miejscu znaleziono kobietę, która znajdowała się w kompleksie leśnym. Pownicy ze względu na stan ciała odstąpili od dalszych czynności medycznych. Czekają na przybycie zespołu ratowice medycznego w celu stwierdzenia zgonu kobiety. Mówił Paweł Giba ze Straży Pożarnej w Sanoku. Niedźwiedź zaatakował w trudnym, zalesionym terenie, dlatego ratownicy dotarli na miejsce dopiero po kilkunastu minutach. W akcji brali udział m.in. ratownicy Gopru, którzy na miejsce dotarli kładem. Mają potłuczenia i niegroźne złamania. To o poszkodowanych po zawaleniu się drewnianych schodów w Cieszynie. Schody prowadziły na wzgórze zamkowe. Cztery osoby trafiły do szpitala i ich życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Obecnie na zamek można wjeżdżać tylko windą lub wchodzić wejściem głównym. Dlaczego schody się zawaliły. Przyczyny tragedii ustalają służby. Na miejscu pracuje też nadzór budowlany. To szansa na darmowy kredyt dla osób, które spłacają lub niedawno spłaciły pożyczki konsumenckie. Unijny Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że bank nie może pobierać odsetek od kwoty wyższej niż faktycznie wypłacona. Co to oznacza, wyjaśnia radca prawny Marcin Szołajski. Mamy do czynienia z sytuacją, w której jeżeli bank oprocentowanie oczekuje również od dodatkowych kosztów, takich jak prowizja czy ubezpieczenie, to taka praktyka jest zakazana, a zatem jest podstawa do skorzystania przez konsumenta z sankcji kredytu darmowego i docelowo unieważnienia takiej umowy kredytu. Zastosowanie sankcji tak kredytu darmowego oznacza, że konsument musi oddać bankowi jedynie to, co pożyczył. Orzeczenie CUE kwestionuje Związek Banków Polskich. Jak podkreśla, to sądy krajowe będą decydować o rozstrzygnięciu jednorazowo każdej sprawy pomiędzy konsumentem a bankiem. Flagi z krzyżem świętego Jerzego na budynkach, czerwone róże w klapkach i spotkania w pubach, tak dziś Anglicy obchodzą dzień swojego patrona. Obok spokojnych spotkań w pubach są też bardziej widowiskowe akcenty. W niektórych miastach pojawiają się parady ze smokami i rycerzami. Relacja Anny Rączkowskiej. W wielu angielskich miastach można zobaczyć dzisiaj pochody z udziałem smoków i rycerzy. To wydarzenia organizowane lokalnie, często przez społeczności i samorządy, które nadają świętu bardziej rodzinny i sąsiedzki charakter. Równolegle trwa druga, mniej widowiskowa część obchodów. Anglicy spotykają się w pubach i restauracjach. To właśnie tam skupia się życie towarzyskie, bez oficjalnych ceremonii, za to w stałym, dobrze znanym rytmie. Brytyjskie media podkreślają, że choć to święto nie ma charakteru państwowego i nie jest dniem wolnym od pracy, z roku na rok jest bardziej celebrowane przez takie gesty, symbole i lokalne inicjatywy. I jeszcze jeden element, który jest charakterystyczny dla tego święta. Jeruzalem. to pieśń uznawana za nieoficjalny hymn Anglii. Rozbrzmiewa dziś w wielu miejscach, od ulicznych wydarzeń po puby. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. Dodajmy, że Anglia świętuje przy dobrej pogodzie. W Londynie dziś 15 stopni i tylko słońce.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 My w Polsce na brak słońca też nie narzekamy, jedynie w centrum pojawiają się chmury, z których gdzie nie pokropi niewielki deszcz. Termometry pokazują od 12 stopni nad morzem do 17-18 w głębi kraju na zachodzie i południu. Wiatr może dziś dokuczać, chwilami jest porywisty, a wieje z północy. A za sprawą tego porywistego wiatru jakość powietrza na ogół jest dobra lub bardzo dobra. Miejscowości z gorszą jakością powietrza to m.in. Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork czy Radom. 59% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Do 16 można mm, korzystać z nadmiaru energii elektrycznej. Klimat. Reklama Padaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 g, 50% taniej przy zakupie dwóch. Wszystkie wielopaki lodów bą Drugi tańszy produkt 70% taniej. I wszystkie produkty finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji. Lidl.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 Autopromocja.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 Zapraszamy. Marta Hoppe i Patryk Michalski. Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24. Zaczynamy program w Polskim Radiu 24. Zaczynamy od przywitania. Jesteśmy z Państwem w składzie Izabajda, Napałdyny, Adam Waliszewski, a przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry Państwu. Przed nami sporo tematów od polityki międzynarodowej, gospodarki, kwestii bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ale zaczniemy od krajowej polityki, bo tam zaczyna się dziać bardzo gorąco. Komentarz.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 Stało się inaczej, natomiast y, chyba nawet w tym oświadczeniu y, pana ministra Cenckiewicza e, przebijać jedna rzecz, że on nie skończył współpracy z prezydentem, tylko będzie funkcjonował w innej y, roli. Być może w takiej roli, która nie wymaga od niego y, y, y, chociażby dostępu do informacji y, niejawnych. No, właśnie cytuję pan tutaj te fragmenty oświadczenia, te informacje, które tam się pojawiają i w dwóch zdaniach sporo takich dość ciekawych informacji,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 pewnych decyzji. To po pierwsze z punktu widzenia politycznego yy, mógłbym powiedzieć, że nie dziwi mnie tego typu argumentacja biorąc pod uwagę, że yy, Przewodniczącewicz jest w istocie czynnym politykiem. Yy, pozostaje w opozycji od bardzo dawna wobec yy, yy, rządu yy, Donalda Tuska yy, i po trzecie ta kancelaria, którą utworzył yy, yy,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 to oznacza, że rząd ma prawo kwestionować nadmierną aspirację bbn do tego, aby wnikać w politykę bezpieczeństwa państwa.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 politycznymi, no, nie, nieuchronnie może prowadzić do pewnego starcia politycznego i do próby y, określenia, kto jest ważniejszy, a kto w tej hierarchii ważności y, wylokuje się y, wy, niżej. Natomiast powtórzę jeszcze jeden argument. Y, prędzej byłbym gotów y, przyznać, że przygotowałbym się na scenariusz, że Tocenckiewicz jest jako osoba bliska prezydentowi,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 Chciałby jednak zachowania spoistości w koalicji. liczyć się z każdym głosem, a więc też nie może pozwolić na to, aby jedno z ugrupowań koalicyjnych brało udział w eliminowaniu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 No być może następny tydzień będzie tygodniem ciekawym w polityce i, i premier słoni kolejne karty. Czyli sugeruje pan profesor, że to mogło być bardzo na poważnie, bo widziałem też takie komentarze, że po prostu to być może żart premiera Donalda Tuska. Ja tutaj bazuję na pewnych hipotezach i domysłach, bo nie mam żadnych twardych argumentów, ale przyzna pan redaktor, że od pewnego czasu mówi się już o pewnych zmianach, być może związanych z tym, że w badaniach opinii publicznej, wychodzi wyraźnie, że Polacy sygnalizują niezadowolenie z niektórych dziedzin działania rządu. Służba zdrowia, edukacja, to są te, te słabe punkty, więc być może premier zdecyduje się na pewien ruch, a może jest to element dyscyplinujący. Myślę, że właśnie najbliższe dni mogą nam podpowiedzieć coś, który scenariusz jest realny.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 Jest 13.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Sławomir Cęckiewicz rezygnuje ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a prezydent rezygnację przyjmuje. Jak przekazał rzecznik Karola Nawrockiego, decyzja Cęckiewicza zapadła wobec, tu cytat, łamiących prawo działań rządzących, którzy nie szanują prawomocnych wyroków sądów. Sławomir Cęckiewicz wygrał tydzień temu sprawę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Chodziło o przywrócenie mu dostępu do informacji niejawnych. Wyrok NSA nie oznaczał znaczał jednak przywrócenia tego dostępu, a otwierał drogę do ponownej weryfikacji. Pełniącym obowiązki szefa BBN-u został generał Andrzej Kowalski, dotychczasowy wiceszef biura. Nieznacznie wzrosną jutro maksymalne ceny paliw. Za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 zł i 3 grosze. Benzyna 98 będzie kosztować maksymalnie 6,62 za litr, a olej napędowy 6,79 za litr. Ceny benzyny będą wyższe o 6 groszy, a diesla o 8 groszy w porównaniu do cen z dzisiaj. Rząd przygotuje kolejne przepisy mające uregulować rynek kryptowalut w Polsce. Tak zapowiedział w Katowicach wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To odpowiedź na prezydenckie weto do poprzedniej ustawy i nieudaną próbę odrzucenia go w Sejmie. W trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego wicepremier Gawkowski zwrócił uwagę, że Polska jest jedynym krajem Unii, który nie ma regulacji nad rynkiem kryptowalut.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 Przypomnijmy, prokuratura regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto pod kątem oszustw, znacznych wartości i prania brudnych pieniędzy. Na koniec województwo lubelskie i trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach. W obecnej sytuacji o pożar jest bardzo łatwo, mówi rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Anna Sternik. Jest to związane oczywiście z brakiem opadów, ale również jeszcze z ubogą, taką soczystą, zieloną roślinnością. Na no jeszcze do tego wciąż dochodzi czynnik ludzki, czyli są osoby albo bez obchodzące się z ogniem, albo wręcz celowo podpalające. Najgorsza sytuacja jest w rejonie hełma, gdzie wilgotność ściółki wynosi niewiele ponad 11%. Dzień w Polskim Radiu 24. Mamy, trzy, mamy 33 minuty po godzinie 13. W Polskim Radiu 24 oczywiście na bieżąco śledzimy to, co dzieje się w kraju i na świecie. A w kraju ta najważniejsza informacja dotyczy Biura Bezpieczeństwa Narodowego i rezygnacji. Sławomira Cęckiewicza z szefa BBN-u. Dam dnia. I razem z nami jest Michał Fabisiak. Michale, dzień dobry. Dzień dobry. Wiem, że jesteś w Sejmie. Zbierasz komentarze polityczne na gorąco w sprawie tej decyzji Słowomira Cęckiewicza. Powiedz w prosty sposób, co mówią politycy? No cóż, politycy częściowo są zaskoczeni decyzją. Zresztą nie tylko politycy. Myślę, że dziennikarze również są zaskoczeni tą decyzją Sławomira Cęckiewicza. Ja przypomnę, że on wydał już oświadczenie. Stwierdził, stwierdza w nim, że wobec, tutaj będę cytował, wobec bezprawnych działań rządu Donalda Tuska złożyłem rezygnację ze stanowiska sekretarza stanu, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Tak napisał Sławomir Cęckiewicz w mediach społecznościowych. Wskazał, że powodem decyzji był było między innymi odebranie mu dostępu do informacji niejawnych oraz w jego ocenie działania rządu, które sparaliżowały normalne funkcjonowanie Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Podkreślił, że mimo korzystnego dla niego wyroku naczelnego Sądu Administracyjnego, no ta sytuacja się nie poprawiła. Nieco inaczej na sprawę patrzą politycy koalicji rządowej. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej dosłownie przed momentem na wieść właśnie o tej informacji w rozmowie z oświadczyła, że prawo po prostu w tej sprawie wygrało. Państwo polskie wygrało, bo prawo obowiązuje. Tak ważnego urzędu w naszym kraju nie może pełnić osoba, która nie ma poświadczenia do dostępu do informacji tajnych. Pan prezydent ma złą pasę. Okazuje się, że jego najbliżsi współpracownicy nie do końca działają tak, jak powinni działać w państwie prawa. I szkoda, że ponad rok ta ważna instytucja jaką jest Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, nie mogła być w sposób normalny zarządzana. Z, zdaniem marszałek Senatu do tej rezygnacji powinno dojść już dawno. Ba, politycy koalicji rządowej nawet uważają, że sam prezydent powinien po prostu zdymisjonować Sławomira Cenckiewicza i to już kilka miesięcy temu. Zresztą o to od dłuższego czasu apelowali do prezydenta Karola Nawrockiego. Natomiast jeśli chodzi o polityków opozycji, to rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział, że z jednej strony stwierdził, że jest zaskoczony decyzją Sławomira Cenckiewicza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 Rezygnacja Sławomira Cenckiewicza ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego została przyjęta przez prezydenta. Taką informację przekazał rzecznik prezydenta Laf Rafał Leśkiewicz. On również przekazał, że pełniącym obowiązki szefa bbn został generał Andrzej Kowalski, a więc dotychczasowy zastępca szefa biura. A te gorące komentarze w sprawie decyzji Sławomira Cenckiewicza zebrał dla państwa Michał Fabisiak. Michale, bardzo ci dziękuję i do usłyszenia. Dość Polskiego Radia 24. A w naszym studiu pan redaktor Jarosław Gugała, Telewizja Polsat, Wydarzenia 24, Polskie Radio RDC. Panie redaktorze, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się pięknie. Prze Ale mi się trafiło, co? Gorący temat. Przyszedłem do was, a tu bach. <głos> <głos> jest, jest rzeczywiście decyzja Sławomira Cęckiewicza o rezygnacji z szefowania BBN-owi. Pytanie, czy ta decyzja pana redaktora zaskoczyła? Tak.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 staje się politykiem kompletnie nieprzewidywalnym i już doprowadził do potężnego kryzysu, za który my Polacy również już płacimy, kupując droższą, droższą benzynę. Więc to, co Stany Zjednoczone robią w tej chwili trudno cokolwiek w tej, sprawie, w tej sprawie wyrokować. Ja chcę zwrócić uwagę na coś innego, bo jest ten konflikt, który być może się przeciągnie, będzie, będzie się przeciągał, będzie długo trwał, bo tam są interesy bardzo skomplikowane w, na Bliskim Wschodzie, a w Stanach Zjednoczonych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 jeszcze dokona jakiejś inwazji albo jakiejś interwencji na Kubie, no to będziemy mieli po prostu dopełnienie tego kompletnego bałaganu, który już naprawdę służy tylko satrapom, a zwłaszcza wrogom Polski. Prawda? Ale, ale o co więc, w tym więc... może chodzić? Jakie są ambicje tutaj? Widzę. Jakie są ambicje tutaj Donalda Trumpa? Bo rzeczywiście to jest zastanawiające. Z jednej strony jest ten konflikt z Iranem, który w zasadzie. Nie kończy się. Nie wiadomo, co będzie dalej. Tutaj jest przedłużane niby to zawieszenie broni, jest oczekiwanie. Te informacje, które płyną z jednej czy z drugiej strony często też bywają sprzeczne. Tak jak pan zauważył, Kubańczycy w pewien sposób mają się szykować na ten potencjalny atak ze strony Stanów Zjednoczonych. To prezydent Kuby chociażby podkreślił. Musimy przygotować się, aby nie była to dla nas ani niespodzianka, ani porażka. O to zaapelował polityk. Na przypomnijmy, że w piątek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stwierdził, że USA mogą podjąć działania zbrojne wobec Kuby. No i była to kolejna w w zasadzie w ciągu ostatnich dni sugestia amerykańskiego przywódcy na temat możliwej operacji USA na wyspie. No w obliczu tego, że nie idzie chyba pomyśli myśli Stanów Zjednoczonych sytuacja z Iranem, otwieranie kolejnego konfliktu ma sens? Oczywiście nie ma żadnego sensu, a dla nas najważniejsze w tym wszystkim jest to nie gdzie Stany Zjednoczone zainterweniują znowu, lecz tam i czy zainterweniują tam, gdzie dla nas jest to ważne. I istnieją obawy, bo są wysyłane takie sygnały, że Donald Trump jest obrażony na NATO, na Unię Europejską i że najprawdopodobniej, gdyby co, do czegokolwiek tutaj doszło, będziemy musieli sobie radzić sami. A myśmy całe poczucie naszego bezpieczeństwa budowali na sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. I to jest po prostu potworne. I to jest w tej chwili zadanie dla polskiej klasy politycznej. Również dla pana prezydenta i nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I tu nie ma miejsca na kopanie się po, po, pod stołem czy, czy nad stołem z rządem, ani z jakimkolwiek innym ośrodkiem władzy, tylko to trzeba działać wspólnie, dlatego że to, czy my będziemy skłóceni, czy, czy, czy, czy będziemy działali wspólnie, to od tego zależy szansa nasza na przetrwanie. Naprawdę, to trzeba by otrzeźwiać. Jaka jest szansa według Pana na pokój na Bliskim Wschodzie, trwały pokój na Bliskim Wschodzie, a nie tylko zawieszenie broni? Niewielka. Dlaczego? Dlatego, że jest tam wiele interesów, wiele podziałów. W Iranie ciągle rządzi dyktatura, nie wiem, ajatollachów, którzy mają do dyspozycji potężną siłę, jaką są tzw. strażnicy rewolucji, którzy są zerwaną z łańcucha siłą bezpieczeństwa, super wyposażoną, która rządzi od pół wiecza tym krajem, więc oni mają po prostu wszystko pod kontrolą. Oni mogą każdego zamordować, zastrzelić i być w tym wszystkim bez Karni. W związku z powyższym, ci, którzy protestowali jeszcze niedawno, w tej chwili siedzą cicho, bo się boją, albo patrzą z przerażeniem na to, co, co robią Stany Zjednoczone, jeszcze we współpracy z Izraelem, który był przedstawiany przez pół wieku w Iranie jako, jako diabeł. W związku z powyższym, no, z sojusznikami diabła się nie wchodzi w żadne kontrakty. Więc w Iranie sytuacja wygląda w ten sposób, że była szansa na to, żeby społeczeństwo się przeciwstawiło dyktaturze yy, yy, ajatollahów, a w tej chwili Stany Zjednoczone swoją beznadziejną polityką, po prostu to zablokowały. Izrael nie może pozwolić na to, żeby Iran wszedł w posiadanie bomby atomowej i rakiet, którymi może zaatakować ten kraj. Iran się nie wycofał ze swoich zapowiedzi, że zetrze Izrael z powierzchni ziemi. W związku z powyższym Izrael musi dalej grać swoją rolę, przy czym Izrael ze względu na to, co się stało w strefie gazy i ze względu na ofiary związane z teraz z, tym, z, tą, z tą konfrontacją, ma fatalną opinię na całym świecie. Jest coraz więcej i kraj, i ludzi, i polityków, którzy się od Izraela odwracają. I w związku z powyższym, e, oni będą musieli brnąć w swoją, po prostu oni się muszą bronić, bo ktoś chce ich zabić, zaatakować, więc oni nie mają wyjścia, a jednocześnie widzą, że cały świat po prostu nie zamierza im w tej sprawie pomagać. Są zdani sami na siebie i nie mogą tutaj, nie może im zadrzeć ręka. No i to jest kolejna przyczyna, dla której na pewno nic tam się nie uspokoi. Kraje związane ze Stanami Zjednoczonymi, wokół Zatoki Perskiej, to są kraje, których potęga jest oparta na, na ropie naftowej, na eksporcie ropy naftowej i one po prostu też nie mają wyjścia, one muszą sprzedawać tę ropę, bo jak przestaną sprzedawać, to te wspaniałe różne miasta nad Zatoką Perską, w, w, które zostały zbudowane na pustyni w temperaturze powyżej 50 stopni Celsjusza w lecie, one mają ogromne ilości energii i one muszą być stabilne, więc jeśli one są niestabilne, to zaczną po prostu upadać, Nam się zacznie, zaczną dziać fatalne rzeczy. Wszystko to idzie raczej w złą stronę. Mamy konflikt Rosji z Ukrainą. Ukraina właśnie dostała kolejne 90 miliardów złotych pożyczki z Unii Europejskiej, co jej powinno wystarczyć na jakieś dwa lata odpieranie rosyjskiej agresji. Rosja przez dwa lata, nie wiem czy gospodarczo, wytrzyma tę te, te sytuację, więc tam też się może coś dziwnego zadziać, może się stać. Cały świat troszeczkę, troszeczkę poważnie wariuje i nie widać nikogo, kto byłby na tyle na tyle obliczalny i spokojny emocjonalnie i umysłowo, że potrafiłby to wszystko po prostu ogarnąć. A zapytam tutaj, przepraszam, że wejdę w słowo, panie redaktorze, też a propos sytuacji na Ukrainie, na Ukrainie tej rosyjskiej agresji o aktualną rolę Stanów Zjednoczonych, no bo Stany Zjednoczone... Stany Zjednoczone w tej się... sytuacji mhm. są sojusznikiem Rosji, w tym sensie, że nie interweniują, nie zmuszają Rosji do niczego, zdjęły, zdjęły zakaz eksportu rosyjskiej ropy naftowej, to są takim cichym sojusznikiem po prostu Putina. i no to wszystko i, przez i sytuację jest, na bliskim dramat. Wschodzie? Nie, to wszystko przez jakieś dziwne, nie wiem, myślenie o świecie Donalda do, do Trumpa, który jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Czy on jest, nie wiem, przez kogoś szantażowy, czy on ma sentyment do Rosjan, bo ich lubi, bo robił z nim w przeszłości jakieś wielkie interesy. My tego nie wiemy. Efekt jest tego taki, że nasz główny sojusznik, który powinien nas przed Rosją, jest w tej sprawie bardzo mało wiarygodny i my musimy z tego natychmiast wyciągać wnioski. A w momencie, kiedy Unia Europejska wyciąga do nas rękę, daje nam możliwość pozyskania ogromnych kwot z tak zwanego funduszu SAFE na rozbudowę polskiej obrony, i tak, a to jest blokowane przez prezydenta RP, wetowane, i my musimy kombinować, nie wiadomo co robić, a mamy mglistą yy, obietnicę, że może dostaniemy tak zwane polskie sejf, czyli, czyli gdzieś jakieś złoto, które mamy, spieniężymy i będziemy mieli z tego jakieś pieniądze. A tymczasem Narodowy Bank Polski mówi, że oni mają straty w wysokości kilkudziesięciu miliardów złotych. No to, to wszystko się nie spina. To wszystko jest bardzo zdrgane, bardzo bolesne. I naprawdę zmiana na stanowisku szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w tym kontekście jest kolejnym fatalnym. Wracamy tutaj do tej decyzji Sławomira Cenckiewicza, ale skoro mówi pan redaktor o tym, że to kolejny fatalny sygnał, zastanawia mnie też to, co by było, gdyby tej rezygnacji nie było, a stan rzeczy taki by się utrzymywał, że Sławomir Cenckiewicz nie miałby tego dostępu do informacji nielegalnych. To by było dobrze? Każda rezygnacja musi być przeprowadzona w sposób cywilizowany. To znaczy, niech pan sobie wyobraża, że jest pan chory i ma, robią panu, mają zrobić panu operację. Już pana znieczulili, już pana roz, panu rozcięli brzuch, już ktoś ma robić operację i w tym momencie ten facet, który ma to robić, on mówi: Sorry, ale ja rezygnuję. I zaczyna się nerwowe poszukiwanie, kto może go Decydujemy. zastąpić, czy on jest na oddziale, czy co się dzieje. To jest taka sytuacja, to jest taka sytuacja. Tak się nie robi. Zmiana na tym stanowisku musi być długo przygotowana, zapowiedziana. Wszystko musi być przemyślane. Nie może być tak, że zastępuje go następny w szeregu. To nie jest wojna. Nie, nie siedzimy w okopie, że jak ginie pułkownik, to nad batalionem władzę dowództwo przejmuje podpułkownik. To jest, to jest polityka, to wszystko powinno być, powinniśmy wiedzieć dlaczego ten generał, jakie jest jego wykształcenie, jakie są jego kompetencje, żeby pełnić tę rolę. My nic takiego nie wiemy. Strzelono, wybuchła bomba, coś się stało, z niewiadomych powodów odchodzi szef bbn -u. pojawia się inny, który nie wiemy kim jest i nie wiemy dlaczego. Fatalnie to wszystko wygląda. To wszystko relacjonują i dyplomaci, i komentatorzy, którzy są w Polsce. I to wszystko pokazuje, że my, Polska, jesteśmy krajem niewiarygodnym, rozedrganym i słabym, podzielonym wewnętrznie. Za dużo w tym wszystkim polityki? Złej polityki. Polityka jest wszędzie. Polityka jest potrzebna. Tylko politykę trzeba rozumieć jako cywilizowany, racjonalny sposób rozwiązywania wspólnych problemów a nie jako sposób na dochapanie się do państwowej kasy, żeby ją potem po prostu dojść. To nie jest polityka, to jest politykierstwo. Mamy jeszcze taką informację, panie redaktorze, że prezydent zapowiedział odtajnienie aneksu WSI. Jak pan by skomentował na gorąco tą decyzję? Aneksu WSI, czyli czego, czego to ma ten aneks dotyczy się właśnie Cańskiewicza? Nie wiemy. No właśnie to są takie, takie rzeczy, że no, nagle teraz coś będziemy ujawniać no? i wszyscy jesteśmy skazani nie wiem na co. Na chaos. To niech ten chaos będzie w pewien sposób no, jak, podsumowaniem, jak, smutnym jak, podsumowaniem Jak my tej tego rozmowy. nie wiemy jako dziennikarze, którzy się tym zajmujemy po prostu, no to co mają powiedzieć ludzie, którzy dopiero od nas otrzymują informacje o świecie. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za nasze spotkanie, za komentarz i w kontekście tym krajowym i międzynarodowym sporo wątków poruszyliśmy Jarosław Gugała, Telewizja Polsat, Wydarzenia 24, Polskie Radio, RDC był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Reklama.